opiwie.wordpress.com Podcast, przy którym pocieknie ci ślinka. Witam serdecznie w podcaście o piwie. Za mikrofonem, jak za każdym razem, Mateusz Beniuszewicz. Mam dwa piwa Westmale. Jedno to jest Dubel, drugie to jest Triple. Piwa od belgijskich trapistów. Czym są trapiści? To zapewne wszyscy doskonale wiecie. Lubię, bardzo lubię belgijski piwa, zwłaszcza te w wersjach klasztornych, czy robione na styl klasztorny, takie style jak dubel, jak triple. Mocna górna fermentacja to jest coś, co zawsze mnie w belgijskim kraju pociągało. Dzisiaj wydaje mi się, że dosyć wyjątkowe piwa będę próbować. Żeby te wyjątkowe piwa smakowały mi jeszcze bardziej, to mam ze sobą również ser, ser, który będę przekąszał podczas degustacji piwa. Nie jest to zapewne nic wymyślnego, jest to zwykły ser z supermarketu. No może nie taki do końca zwykły, ponieważ zrobiony z mleka zarówno krowiego, jak i owczego. Ser nazywa się Tomi Dupays Basque. Kupiłem go w Lidlu. Nie pamiętam dokładnie ceny. Coś o 7-8 zł za taki wycinek ważący 180 gramów. Sądząc po zapachu, warto było ten ser kupić. Nie pachnie może starością, nie pachnie może długim e, leżakowaniem. Zapach jest raczej taki świeży, mocno, bardzo mocno mleczny. Trochę się z gołdą kojarzy, ale jest to ser dużo twardszy. Jest to ser, który jest w takiej pomarańczowej skórce skórka nie nadaje się do spożycia trzeba ją obrać no a sam ser ma jednolitą konsystencję jest w kolorze mleczno-żółtym wygląda apetycznie piwo, które jako pierwsze czyli w dzisiejszym odcinku jako jedyne chciałbym spróbować będzie to dubel No z tego względu, że jest to piwo o mniejszej zawartości alkoholu Mago 7, ma 7%, a wersja mocniejsza, czyli triple, a to już jest konkretna zawartość alkoholu, 9,5%. W końcu udało mi się kupić kielich do serwowania piw belgijskich. Akurat tak wypadło, że wybrałem kielich Chimea. Był jeszcze jeden do wyboru, ale nie bardzo mi się podobał. Ten wygląda bardzo ładnie. Kielich Chimea oraz Latrapę, to są dwa takie, które mi się najbardziej podobają. Tego, że ja już mam, teraz będę na Latrapę polował. Piwo, które posiadam jest ważne do końca marca 2013 roku, czyli termin już jest zbliża. Dostałem to piwo ponad rok temu od mojego kolegi Dawida, przywiózł mi z Holandii, no i przez ten ponad rok piwo sobie Stało w lodówce, czekało na swoją kolej. No i ta w końcu przyszła. Tak więc otwierajmy, bo jestem bardzo ciekawy zarówno samego piwa, jak i połączenia piwa z serem. Żadnych problemów przy otwieraniu. Zapach z butelki jest bardzo obiecujący.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 Kielich jest bardzo szeroki, na samej górze jest najszerszy, a piana powstaje taka 2-3 centymetrowa. Po paru minutach opada do dywanika, takiego grubego, zwartego. Wygląda przepięknie. Samo piwo jest w brązowym kolorze. Pod słońce można zobaczyć prześwitujące, pomarańczowe refleksy. Bardzo ładnie wygląda. Piana w kolorze beżowym. Posiadająca kilka większych oczek, wygląda równie dobrze co samo piwo. Piana bardzo oblepia kielich, przez co całość nabiera jeszcze jeszcze sympatyczniejszego wyglądu. Piwo pachnie bardzo ładnie, bardzo intensywnie. Jest to tak mocny zapach, że z, kilku, że z kilkunastu centymetrów możemy spokojnie wyczuć to co jest w piwie. No a są to przede wszystkim genialne, górnofermentacyjne drożdże, które dają mocne, owocowe posmaki. Można bardzo wyraźnie wyczuć dojrzałe śliwki, mocno dojrzałe, mocno dojrzałe wiśnie. Do tego morele, figi, rodzynki, taka prawie bożonarodzeniowa kompozycja. W zapachu, oczywiście, nie brakuje również alkoholu, no nie ma się co dziwić przy 7% ale dodaje on piwu przyjemnego aromatu. Nie jest to alkohol, który nas odstrasza. Piwo pachnie słodko, ale ten słodki zapach jest bardzo zachęcający. Ale ten słodki zapach jest bardzo zachęcający do spróbowania piwa. Wziąłem pierwszy łyk i muszę wam powiedzieć, że to nie jest tak, że jeżeli piwo pachnie słodko, to smakuje słodko. Tutaj mamy do czynienia z wytrawnym piwem. Piwem, które jest gorzkawe nawet jest całkiem dobre. W sumie nawet lepiej niż całkiem jest bardzo dobre. Smaki takie podstawowe, wyczuwalne od razu, to przede wszystkim alkohol, owoce i przypalony cukier. Wszystko to się bardzo fajnie łączy. Wszystko jest bardzo wyraźne. No i sobie teraz ukroję kawałek sera, żeby zobaczyć, czy uda mi się te wyraźne smaki jakoś z serem skomponować. Ser sprawia wrażenie takiego łagodnego, ale zobaczymy, czy tak będzie w rzeczywistości. No faktycznie, ser jest łagodny i do wyraźnego w smaku piwa pasuje idealnie. Hm. Fajne smaczne połączenie tylko popełniłem błąd bo wyciągnąłem ser z lodówki razem z piwem i pozwoliłem jednemu i drugiemu postać nabrać trochę temperatury z otoczenia i o ile w przypadku piwa to było bardzo dobrze przemyślane to niestety w przypadku sera to był błąd ponieważ zdaje mi się, że dużo lepiej by ser smakował wzięty prosto z lodówki No, a to dlatego, że ser nie jest tak jednolicie gładki w konsystencji jak na początku wygląda znajdują się w nim małe grudki, które po ogrzaniu no, nie są zbyt przyjemne ser się robi taki jakby lekko pokruszony no i mnie to nie do końca odpowiada dlatego zanim będę próbował tripla to ser zaniosę do lodówki i niech on się tam spokojnie schłodzi powinno Powinno być dużo lepiej. Jeżeli chodzi o połączenie Westmale dubel oraz ten ser firmy Istara, jestem zdecydowanie za. Podejrzewam, że sporo łagodnych serów pasowałoby do tego piwa. Wydaje mi się, że również mogłyby tutaj pasować orzechy i że to fajna też by była przekąska. Wydaje mi się, że bardziej orzechy włoskie niż laskowe. Co do innych gatunków, to, to wydaje mi się, że nic innego by tutaj nie pasowało. Dobrze, moi drodzy, dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Ja sobie na spokojnie dokończę piwo, które jest bardzo dobre. Piwo, które jest bardzo, bardzo mocno nagazowane. Ale to nagazowanie to jest taka cecha charakterystyczna dla piw trapistów i ja ją w zupełności akceptuję. Jeżeli bym miał wystawić ocenę, to piwo otrzyma 7,5 punkta, bo uważam, że na przykład piwo otrzyma 8 punktów, bo jest bardzo dobre, jest w bardzo, jest w bardzo ładnej butelce zdjęcia zarówno piwa jak i sera jak i ich obu razem możecie zobaczyć na stronie podcastu zachęcam bo, bo się trochę namęczyłem przy robieniu tych zdjęć no niestety jest ciemno pochmurno, ponuro a mój aparat nie lubi w takich warunkach pracować no i trzeba było trochę pokombinować ale mam nadzieję, że coś tam mi z tego wyszło tak jak mówiłem, piwo otrzymuje 8 punktów. Ser sam z siebie by pewnie tych punktów z 5 otrzymał, ale jako, że jest w połączeniu z piwem, no to wypada mi ocenić raczej całą kompozycję. I tak połączenie piwa oraz sera otrzymuje 7 punktów, bo tutaj troszeczkę ser no, nie tak podany, jak być powinien, nie tak, chyba nie tak troszkę dobrany bezpośrednio do tego piwa, bo, bo na następny raz będę się starał znaleźć coś, co ma bardziej gładką konsystencję. Dobrze, to na tyle dzisiejszej audycji. Do zobaczenia za tydzień, gdzie usłyszymy się przy okazji próbowania tego samego sera, jednak zdecydowanie chłodniejszego i piwa z tego samego browaru, jednak zdecydowanie mocniejszego jaśniejszego. Tak więc do usłyszenia, pijcie dobre piwa, łączcie piwa z przekąskami innymi niż chipsy i orzeszki. No i do usłyszenia za tydzień, mówił Mateusz Boniuszewicz Na razie. Jeżeli jesteście bardziej zainteresowani browarowymi tematami tak jak ja, to odsyłam na stronę podcastu opiwie.wordpress.com po piwie brzuch rośnie.